Kanale. Przedstawiam państwu dwa stopnie stale Dla pozostaną ich rymy niezwyczajne Moje podkłady zajebiście fajne Piotrek, sobel procesja klimatu Stop, dobra wracam do tematu U ludzi zwyczajnych brak tolerancji U nas bez limitu, tu masz na to gwarancji Dlaczego niezwyczajni dla ciebie to my? Na to pytanie odpowiedz mi ty Mamy inny hut, inna nasza szata Inna fryzura, lecz ta sama data Teraz z drugiej strony parę ci przedstawię. Mam szklanych domów w nich złotą oprawę, nie mam limuzyny, a w niej plimy Zwyczajni, niezwyczajni, tym się różnimy. Kto niezwyczajny? to zwyczajny został Niezwyczajny człowiek w chłopie pozostał Człowiek jest człowiekiem z kości nie stali celu, w ostatnic w kropie zostali Kto niezwyczajny? Kto zwyczajny został Niezwyczajny człowiek w chłopie pozostał Człowiek jest człowiekiem z kości nie stali w Cześć programu? Ważna tematyka, problemy bez końca i to co z nich wynika Ludzie zwyczajni żyją na innej planecie, nie wiedzą o co chodzi, nieraz to spowiecie. Oni w czepku urodzeni, życie ustawione, nauczyli dobrze to co złe to zabronione Ale na problemy niekaralny dostatek, oraz pełen wdzięk niewidzialnych klatek Mających za zadanie działać czym separacja, Poważny problem, zbyteczna owacja Niezwyczajni palcami wytykani Zawsze olewani, zawsze na oboczu, nigdy nie doceniani, Za nich błędy bez przerwy karani Że doczekam się kiedyś jakiejkolwiek zmiany Nie chcemy mi i rozdrapywać rano Kto niezwyczajny, kto zwyczajny został Niezwyczajny człowiek w hobby pozostał Człowiek jest człowiekiem z kości nie stali Dwa stopni w hobby zostali Kto niezwyczajny, kto zwyczajny został Niezwyczajny człowiek w hobby pozostał Człowiek jest człowiekiem z kości nie stali Dwa stopni w co Niezwyczajny kto zwyczajny został Niezwyczajny człowiek w hip pozostał Człowiek jest człowiekiem z kości nie stali Postawnice ludzi w hip zostali